Cześć, jest 3 września, 17.57, wita Was Kortes i wita Was Oksa. a teraz słuchajcie zespołu Chick Stigget. Kanadyjski punk rock, Chicks Digit. Uh, utwór się nazywa I Remember You. Oczywiście znajdziecie link uh, do tego utworu u nas w show notes w, w, w opisie audycji. Uh, dziękujemy, że odwiedzacie, odwiedzacie naszą stronę. Uh, celluloid.com celluloid uh, Czekamy na wasze sugestie uh, na, na, pod adresem mailowym. No, celluloid, małpa, celluloid.com. <laughs> Fajnie. Uh, ok, uh, teraz uh, jak zwykle porcja szybkich wiadomości. Uh, zostańcie z nami. Zaczynamy od najnowszego filmu George'a Clooneya Good Night and Good Luck, czyli dobranoc i wszystkiego dobrego. Ostatnio pokazano go na festiwalu w Wenecji, jak donosi Hollywood Reporter. Film Good Night and Good Luck to jest historia stacji telewizyjnej CBS, która znalazła się pod odstrzałem senatora uh, Josepha McCarthy, nie wiem czy pamiętacie tę historię, to jest historia z lat 60., tak zwane polowanie na czarownicę. Uh, senator McCarthy uh, urządził nagonkę na, na komunistów, która przekraczała granicę zdrowego rozsądku i stacja się jest pod przewodnictwem uh, słynnego, słynnej osobowości medialnej, która się nazywa Edward R. Morrow. Um, broniła się przez jakiś czas przed, przed oskarżeniami o, o, o komunizm. Podobno świetny film. Zbiera bardzo dobre recenzje. To jest jeszcze film, który portretuje czasy, które dawno minęły, zrobiony w czerni i Wszyscy mężczyźni balą papierosy. Kto tam gra? Mamy George'a Crooney'a, ale w maleńkiej rólce. Mamy, jeszcze przypomnij. kto tam gra? Robert David, Downey Jr. i tak. David. Stratheim, to jest to jak to David, David, David, jak on się nazywa? Stratheim. Dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze go wymawiam. To jest podobno postać, aktor, który ma bardzo zyskać na tym filmie. Ma nawet szansę na Oscara. Na Oscara? Tak. Okej. Okay. No ja mam coś bardziej z polskich klimatów, mianowicie Tomek Bagliński przygotowuje się do nowego filmu. Czekamy na A Ciąg dalszy sztuki spadania. Pełny metraż. 1 września, czyli dwa dni temu, ruszył e, konkurs na scenariusz, który ma e, zakończyć się 6 grudnia. E, I to jest na sztuka kopania e, braci. Sztuka kopania braci się nazywa. Oczywiście e, tytuł sugeruje, że będzie to parodia kompanii braci. Jest tu gotowy nawet plakat, który... Właśnie wygląda jak, jak jak kompania braci. Tak, sztuka spadania, druga część. Nagroda w konkursie 5000. No proszę. No właśnie, bardzo ciekawe, jak dla mnie. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No ja chciałbym bardzo, chciałbym zobaczyć filmy metrów to jest coś, na co się wszyscy czekamy. E, Okej, okay, taki drobny, drobna, drobna uwaga do tego, co powiedziałem wcześniej na temat Good Night and the mi się, oczywiście wrzucę link do Zwiastunu, który koniecznie musicie zobaczyć. To jest fenomenalny. Jest utrzymany w bardzo fajnym klimacie, zresztą zobaczycie. Wracając do wiadomości, Billy Zane, którego obaj z piotkiem uwielbiamy, którego możecie pamiętać z takich filmów, jak na przykład... Jak na przykład w filmie Titanic. Na przykład w filmie Titanic, tak zwany łasicowate narzeczony Kate, Kate Winston, fantastyczna rola. Billy Zane, aktor bardzo charakterystyczny. Ciekawa wiadomość, zajmie się dystrybucją filmu. Otworzył firmy zajmie się dystrybucją filmów, A pierwszą e, pozycją e, na liście Blizzaina e, będzie film Blood Rain. Na podstawie jest gry komputerowej. Innej gry komputerowej o wielkiej cytastej e, zabójczyni Wampirów. E, zobaczymy, jak mu to pójdzie. No, nie nie, nie obiecywałam sobie za dużo po tej filmie, ale to jest ciekawa rzecz. Cieszę się, że Blizzain robi coś tam i słychać go i widać. No ja mam jeszcze taką fajną informację dla fanów e, Michaela Bay'a, który zrobił twierdzę i jeszcze mnóstwo fajnych filmów, że razem z producentem Stevenem Spielbergem będą realizowali e, ekranizację komiksu Transformers. Okay. <laughs> Niesamowita sprawa, zobaczymy co z tego wyniknie. E, no ja nigdy nie byłem akurat fascynatem tego komiksu ani tych filmów animowanych. Zobaczymy, w 2007, czyli za dwa lata, Michael Baybeck realizował Transformers. Wspaniale, ostatnia wiadomość, może was to zainteresuje. Ja osobiście jestem w 7 thrillerów medycznych Komy, książek Kuka, Jessica Alba i Hayden Christensen, który powiedział, notabene, po Gwiezdnych Wojnach, że nie zrobi już żadnego filmu, odda się medytacji, będzie bujał w chmurach, Albo i Christine zrobią podobno thriller medyczny, który się nazwać Awake, czyli obudzenie, obudzony, jeżeli chcieli to sobie tłumaczyć. Oczywiście będzie opowiadał o jakichś straszliwych eksperymentach medycznych. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Naprawdę dawno nie widzieliśmy dobrego thrillera medycznego i, i, i znając ten gatunek pewnie ktoś coś spieprzy, ale jestem chętny, jestem chętny zobaczyć Podobno ten film zrobił z chirurgii to, co szczęki zrobiły spływanie w oceanie. Cudowny cytat, cudowny cytat, strasznie mi się podobał. zobaczycie sobie w, w newsie. A teraz e, duże zaskoczenie dla was. E, będziemy puszczali Mękę Brodka, gwiazdkę zeszłorocznego Sopotu. Utwór jest przerobiony przez e, człowieka, którego jestem osobistym fanem, czyli przez Exbiego, którego utwory możecie znaleźć na wwwmp 3 e, To jest e, Miałeś Być, czyli e, utwór, który znacie na pewno Brodka. Który... Puszcza się na okrągło w radiu, ale w trochę, w trochę innym wykonaniu. XB i Monika Brodka w miksie Miałeś Być. XB, głęboko w środku Moniki Brodki. To był XB, głęboko w środku Moniki Brodki. XB, Monika Brodka miałeś być, jeszcze raz powtarzamy. W 3 WP, albo xb.pl. Polecamy wam, tego artysta na pewno będziemy go często puszczać. A teraz przechodzimy do klugu gwoździa programu, czyli... Czyli do wyspy Michaela Beya Wyspa The Island, film, który przed sekundą wszedł na nasze ekrany. Kolejna antyutopia, w której możemy oglądać no aktorów. <grym>, pewnie no, możemy Pewnie możemy tam sobie tam... drodzy widzowie, możecie tam obejrzeć aktorów, którzy naprawdę grają. <grym, <grym, <grym, tak, tak. Tak. Iwan McGregor oczywiście bardzo się tam nagrał. Strasznie. On gra kubłami. Nie, Iwan McGregor to jest kubułami, akurat... kubłami Jakimi Gregor, Tak się mówi, gra kubłami. Gra kubłami? Przeczytałem jakąś recenzję, w której ktoś, jakiś krytyk produkował się na temat tego, to chyba w przekroju, że dał jedną gwiazdkę więcej. Ale dlatego co on że... robi z tym kubłami. Grał nimi. Tak to gra. Ale daj mi dokończyć. I, i, i, Iwan McGregor... A, nie, nie, Iwan to już jest nieistotne. Skada Johansson podobno tak zauroczyła tego krytyka swoją grą aktorską w tym filmie, że musiał dać temu filmowi jeszcze jedną gwiazdkę. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną, tak. Kolejna antyutopia, która polskim widzom z tego, co się zorientowaliśmy, kojarzy się najbardziej z seksmisją. Tak, właśnie to jest dość dziwne, dlatego że według mnie tam jest naprawdę bardzo mało z tej seksmisji. Przypomnijmy o czym jest film. Film jest o... O parze... O, o, o parze klonów wychowywanych w podziemnym laboratorium w 2030 roku, no okolice, coś, coś, coś, coś, coś takiego. Um, um, Iwan McGregor i Scarlett Johansson odkrywają, odkrywają tajemny, tajemny spisek. Dowiadują się, że są hodowani tylko i wyłącznie dla organów na klony mogą sobie pozwolić oczywiście bardzo bogaci, tak, tak to i mówisz, ludzi. to to wygląda jakby to był naprawdę taki dramat psychologiczny, gdzie ci ludzie przeżywają ten dramat, że są klonami. No widocznie, nie wiem, może, może to, to jest coś w tym, co powiedziałeś, bo też w którejś z recenzji widziałem taką opinię, ja myślę, że to jest warte wspomnienia, któryś z krytyków napisał, że szkoda... Kubła. Nie, nie, pisał o Kubła. Który napisał, że szkoda, że tak Waszki temat został potraktowany w taki sposób. Ja sobie się zastanawiam, Czytałem tą nację i pomyślałem, Boże, przecież to jest film Michael, Michaela Beya, to jest film faceta, który robi Armagedon. Tak, tak, tak. To jest dobry ale... marketingowo produkt to są wybuchy, to są. E, e, to jest. Ale ja, ja się zgadzam, ja się zgadzam z tym krytykiem. Tak? I, I wydaje mi się, że. Myślisz, że to jest wyrzucone miał... na śmietnik pomysł, tak? Nie nie, nie, nie, nie, nie nie, o to chodzi. To jest po prostu w, w nowej odsłonie Michaela Bea, tak jak powiedziałeś, wybuchy. Ale mało kto wie, że możemy tutaj się doszukiwać różnych powiązań z filmami, które powstały w Polsce, czy za granicą, czy Seksymista, czy cokolwiek innego, ale mało kto wie, że pomysł sam został oparty rzeczywiście na wcześniejszym filmie. Mm -hmm. I to był film z 1979 roku, The Clonus Horror. Okej, okay, nie wiedziałem. Klon z horror, czyli rzeczywiście był jakiś horror o klonach, którzy, które odkrywają, że tak naprawdę są klonami. To wyrejestrował pan Robert Pipeson. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. No ale do odnotowania radę. informacja, że y, rzeczywiście... Pomysł nie był... To nie jest oryginalny pomysł Beya, tak? Mhm. Tak, tak. No to oczywiście wiadomo, że to mhm. nie jest oryginalny. Znaczy, chodzi po prostu o to, że nie musimy się doszukiwać powiązań z innymi filmami, dlatego że mamy podane przez samych twórców na tacy źródło, z którego oni terpali. Że mi nie nam kitu. Jeszcze raz troszkę o obsadzie Michael Clive Duncan jako mały epizodzik zagrał... W tym klon rugbysty, rag tak? Tak, tak, tak. Jakiegoś yy, tego gracza w rugby. Yy, no. yy, mamy tam jeszcze, nie chcę przypomnieć. Ale jak to. Jak, jako. Jako. jako, jako Rugbysta? Rag Rugbysta. Ale to on tam ma 57 lat. Znaczy, tfu, W 1957 roku się urodził. To, to on już trochę lat ma na karku, żeby. No, no, no tak, no rzeczywiście. To tak samo dziwne, jak było w tej męskiej grze wsadzenie tego Denisa Quaida, prawda? Tak, tak, to rzeczywiście jest tak. Już 40 parę lat podstarzały. <śmiech> dziwi. E, możemy też zobaczyć w, w filmie Shonabina, który, ja nie wiem, to się robi troszeczkę irytujące. Sean Bean to jest świetny szekspirowski aktor, który po prostu y, ja nie on uwielbia chyba być obsadzony w rolach czarnych charakteru i on wszystko zaczyna grać tak samo, to zaczyna być troszkę męczący. Tak, to mi się, się wydaje, zatrzymał. że... To się znaczy, zatrzymał że... na tym samym stadium, w jakim zatrzymał się Liam Neeson. Właśnie <laughs> tak, o to dokładnie mi chodzi, że to samo. tak samo. Tak, tak, tak. To jest, to jest smutne, bo to jest naprawdę dobry aktor. Ja chociaż raz chciałbym go zobaczyć w filmie, w którym nie gra szalonego naukowca albo e, irlandzkiego terrorysty, albo, nie wiem, najemnika. No słuchaj, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry aktor, który się nam czymś, czymś zaskoczy, a to, co zrobił, to zrobił po prostu dla pieniędzy. więc tak, tam Nie miejmy mu tego za zło. Steve mi też dla dla pieniędzy, czego właściwie. Jest, znaczy, to jest on tak w naprawdę mu powtórzył wybaczyć. tą swoją rolę z, z Armageddon. Tak, to jest dokładnie, rzeczywiście, to jest dokładna kopia. To jest z właśnie to, to, to A ja są specjalnie obsadzony też w, w, w takim celu w tym filmie. To jest taki, taki Amerykanie mówią na to comic relief, czyli taki. Taki, tak, tak, tak, taka poduszka komediowa, który, bardzo dzięki, możliwe. Której, tak, nie. dzięki której można, można trochę odetchnąć. No to się, Shakespeare już tak. wymyślił. No tak, no, no tak, racja, racja rzeczywiście. No, w każdym bądź razie, e, jeżeli chodzi o reżysera, Michaela Bey'a, ja, to, to warto odnotowania może... jest fakt, że jest to pierwszy film, który on zrealizował bez Dorego Bruckheimera. O, to jest, to jest bardzo zgrany tandem. Tak, ale bardzo możliwe, że on chciał w końcu odczuć, znaczy poczuć się na własnych siłach, żeby na własnych nogach stanąć. Ja mm. myślę, no, że mu się udało. To jest taki bardzo lekki film. To się naprawdę lekko ogląda. Film jest podzielony na dwie części. Pierwsza część, taka bardziej elegancka. Piotrek, z jakim filmem nam się kojarzy? Ucieczka Logana. Ucieczka, Ucieczka Logana. Ucieczka Logana, właśnie. Ucieczka Logana, film z lat 70., jeżeli dobrze pamiętam. 60., 70.. Tak, dobrze. 76. Tak. Z Michaelem Yorkiem, tak, e, profesorem Michaela Andersona. Tak. <grym> e, niesamowicie podobny w estetyce. E, tak, genera Generalny teoretycznie na tym samym się opierał, prawda? Że był, była grupa ludzi, która jest zamknięta z powodu tego, że była jakaś wo wojna jądrowa czy coś takiego, i hmm. ludzie po 30 roku życia są eksterminowani, eliminowani hmm. i zabijani. No i w końcu dochodzi do sytuacji, że nasz główny bohater właśnie również ma zostać zabity. I tak samo jak McGregor tutaj, tak samo York w samym filmie również ucieka. Szkoda, rzeczywiście spłaszczone troszkę jest ten film. On mógłby zupełnie, dużo lepiej mógłby być nakręcony, ja myślę, przez jakiegoś reżysera takiego bardziej, który bardziej potrafi wypoziomować estetykę i eksplozję i śliczną buzię z Johansen z, z, z... Spielberg? Tak, ja myślę, że Spielberg mógłby zrobić to lepiej. Ja słyszałem opinię, że tak na dobrą sprawę to się mało różni od raportu mniejszości, czy od wojny światów, że to, był, to jest właśnie w takim samym duchu późnego Spielberga zrobiony film. Mm, ja myślę, że to nie jest na poziomie Spielberga filmu. Szczególnie to, to bardzo widać w dialogach. To najbardziej chyba widać w dialogach. Chyba ja się wydaje, to że najbardziej to widać w pościgach na autostradzie, gdzie <śmiech> automatycznie przychodzi na myśl sceny z Bad Boys z drugiej części. Tak, rzeczywiście, bardzo mi się to, to, to, to kojarzyło z Bad Boys. No tak, ale to widać, że po prostu ten reżyser akurat lubi takie sceny i sobie zażyczył pewnie, żeby tutaj była to Okej, okej. Okay, okay. Dobrze, Piotrek, ocena. Ocena? Znaczy, już ocena? Mhm. Można byłoby jeszcze coś o tym no, pogadać. Tak? No, o, o muzyce? Jak się podobała muzyka? Muzyka jak mi się podobała? No to taka standardowa muzyka bejowska. On bardzo lubi mieszać klasyczną muzykę filmową i tematy filmowe z jakimś ostrym rockiem. I to jest fajny efekt, tylko czasami przesadza z, z, z, poziomem, z poziomem hałasu. To znaczy w pewnym momencie na, na, nakładają ci się niezliczone ilości efektów specjalnych, do tego jakiś huk wybuchów, do tego jakaś ostra muzyka rockowa i robi się to w. W którymś momencie męczące. Szczególnie jak oglądasz, scenacje są bardzo takie intensywne. Wiesz, słuchaj, ja ci powiem, że, że ja w ogóle jakoś tak nie zwróciłem uwagi na muzykę, przyznam szczerze. Nie, nie zwróciłem uwagi. Ja zwróciłem na coś innego, takiego bardziej ogólnego. Mianowicie, to jest kolejny film, który daje świadectwo, że na arenę hollywoodzkiego rynku aktorskiego wchodzą aktorzy urodzeni w latach 80. Tak, naprawdę, rzeczywiście. To jest Scarlett. Tak. To jest e, e, kto? Christiansen, Christiansen z, z, z Gwiezdnych Wojen. Tak. I to jeszcze jest pani Jessica Alba. Tak, ale ja myślę, że gwiazdy rodzą się cały czas. To nie jest y, jakaś fala, która nadchodzi. To są, to są ludzie, którzy, którym się nie mi się, wydaje, że, wy, mi się wydaje, że od 2002-2003 roku zaczęły pojawiać się filmy, w których aktorzy urodzeni w latach 70. są już gwiazdami. Nie musiał hmm pracować na ten swój e, sukces. Mhm. Dlatego, że na przykład bohaterka, a aktorka grająca w tym filmie, w Wyspie zagrała w bardzo wielu filmach już od 1994 albo 1996 roku, mhm. ale ten film, widać, że ją wypromuje jest ona stworzona, jest z niej zrobiona gwiazda. Tak samo jak z Jessica albo w Sin City, czy w, w Fantastycznej Twórce. Mhm. Ja myślę, że to jest ciągły proces. Musiałbym się zastanowić, ile tak naprawdę gwiazd, poza tymi przykładami, które wymieniasz, takich naprawdę świeżych gwiazd e, pojawiło się pod koniec e, zeszłego roku, czy, czy w ogóle w zeszłym roku, w ostatnich latach. Musielibyśmy zrobić takie zestawienie i zastanowić się, czy tak naprawdę e, jest, jest taki trend, czy jest taka fala. Ciężko mi że tak? To tak. tak? Dlatego, e, dlatego uważasz że w latach... Często serialowi, serialowi aktorzy, prawda? często Tak, ale uważasz że na przykład w latach 90 e, czołowymi e, aktorami, którzy którzy grali, to, to, byli, to były osoby urodzone pod koniec lat 60. albo w latach 70. Gracja, tak, zgadza się. Wie, to, jest, to jest... Kto tam jest? E, e... Takie tylko nazwiska. No kurczę, no mi <laughs> wiesz Mam przed, przed oczami twarze nazwiska ludzi i mi A wrzucimy w całą dobra. No nieważne. Mhm. Lecimy za scenami. No, dobrze. Ja myślę... Ja myślę, że mi się to dobrze oglądał. Piotek wrzucił recenzję do, do Fantastycznej Czwórki, ja jeszcze nie widziałem, więc dlatego nie, nie wrzucaliśmy tego do podcastu. Ale myślę, że, że, że 3+. Plus, że 3+. Plus. 3 plus. Znaczy, to jest fajny, fajny produkt. Trójka 3+, 3 plus, to jest wszystko, co ja, co ja, co ja mogę dać wyspie. Naprawdę? Naprawdę? Ja bym tak optował przed cztery mnie raczej. No to pierwsza raz Piotrek lepiej ocenił ode mnie, uwaga, moment historyczny. Nie, no jak, jak najbardziej, nie. Słuchaj, to się naprawdę lekko ogląda. To się lekko ogląda, rzeczywiście. Ja się dobrze ogląda i, i przeciwnie. Ja właśnie, ja się, ja się właśnie dziwię, dlaczego ten film został tak zjechany w, w Stanach. Ten film, przypomnijmy, zrobił niesamowitą klapę w Stanach. On teraz odrabia dopiero dopiero teraz odrabia te straty w Europie. Na tak, głównie w Europie, właśnie. Co ciekawe, filmy, Beja, z tego co widziałem, generalnie są bardzo dobrze oglądane w Europie. Może to jest ten ten amerykanizm, taki takie klasyczne hollywoodzkie. Kino amerykańskie z puścigami, z, może to jest coś, co Europejczycy bardzo to lubią. po prostu jest więcej takich idiotów jak my, którzy chodzą. <laughs> może, może jest więcej takich idiotów. Dobra. Dobrze. Na no dzisiaj przygotowaliśmy dla Was mashup. To będzie... Jak zwykle mashup. <laughs> jak zwykle mashup na koniec. To będzie Vertigo Tripper, czyli pomieszanie Vertigo. Beatlesu. YouTube, Beatlesu. Beatlesu i jeszcze małej rzeczy, którą sami mam nadzieję sobie odkryjecie i do przyszłego tygodnia żegnają Was Oksha i Cortez trzymajcie się, Vertigo tripper na razie Jesus.